Nie próbuj tego w domu Rewolucji nie przeprowadza się w domu wiesz? Ja z kontratakiem Tych wszystkich słabych MC ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Idę z kontrą Daj na sferkach Chcesz przebić ten ponton Ratunkowy na stetach Słabych płyt w kopertach Przyjaznych dla ziemi, o Rap się zgiął w połowie na przestrzeni Ej, hey. lata mijają, my wciąż udupieni W tym samym schemacie Wspieramy natarcie tylko o żarcie Picie, spanie i balowanie I na karcie ciągle licząc co zostanie Zapraszam wszystkich na spotkanie, na spontanie Moje zdanie wygłoszę klarownie Zamiast wypychać z podniesianem Przenośnie i dosłownie Radzę usiąść wygodnie będzie krótka historia o tym, jak ideały padły dla forsy Basenów i Porsche jeszcze nie u nas, ale kaska jest w ciągłym biegu Fortuna, bowiem się toczy dla kolegów stąd u nas Czas na kontratach, na świeżych trackach przygotowanych tak, by narobić smaka Ponki, ponki, yo, yo, te, yo Powiedz mi kaska, muzyka, biznes Idę skądrą, yo, yo, powiedz mi kaska muzyka biznes, daj grać tym jointom, yo, yo, powiedz mi kaska muzyka biznes, yo. Idę z kontrą, je, je, je, powiedz mi kaska muzyka biznes, daj grać tym jointom, yeah, bo to jest j o t technik Tak unikalny jak biały kruk zwala z nóg Bez przerwy daje wolność na dyskach Chcesz sobie golność to czystość czysta Oczyść do czysta ze smak ten grub Ze słów z bliska poczęstuj się znów Tysiące prób miliony głów znają Od lat ten i ów tka. tą nic jak pająk I muchy dostają się w tą przestrzeń w ten lep I duchy wzdychają, że za bestem to jest wiesz Jak rodziła się idea było prosto Teraz wszystkie dzieła są jak pierdolone odskok Kontra i igła robi wszystko zamiast mini dyska pompować testosteron. Idźmy ponki, ponki, yo, yo. Test, yo. Powiedz mi kaska muzyka biznes. Idę z kontrą. yo, yo. Powiedz mi kaska muzyka biznes. Daj grać z tym jointom, yo, yo. Powiedz mi kaska muzyka biznes, kontrą. yo. Idę z yo. Powiedz mi kaska muzyka biznes. Z tym joint yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. musisz czuć do serce.